Wibracja 105 ufamy mojej wewnętrznej wizji. Naturalna postać twojej istoty jest zdolna do świadomego jasnowidzenia. Twój umysł nieustannie tworzy wizję wsparcia. Poświęć dziś chwilę na medytację, połącz się ze swoim wewnętrznym widzeniem. Twoje wibracje rozsadzą ściany, kiedy podążysz ich śladem, przewodnictwem chwili obecnej. Wibracja na dziś. Ufam swojemu wewnętrznemu widzeniu. Budzę oko mojego umysłu. Jestem wdzięczny za świadomość obecności boskiego przewodnictwa. Ufam mojej intuicji i podążam za nią bez wysiłku. Moja dusza jest rozbudzona. Podziel się wibracją boskie przewodnictwo pojawia się jedynie w czasie teraźniejszym.